I to już wszystko. A kolejny serwis informacyjny za niecałą godzinę. Radio Afera, rokowo i alternatywnie. Godzina 17, a więc czas na drugą godzinę Studenckiego Patrolu. Studencki Patrol Radia Afera. Mieliśmy małą zmianę za kabiną realizatorską. Przywitał nas Jonasz Mechuła w zamian za Marceliny Mikołajczak, za mikrofonem Julia Grela i co dzisiaj jeszcze w tej drugiej godzinie w naszej rozpisce. Oprócz newsów i świetnej muzyki będzie rozmowa w temacie profilaktyki i zdrowia oczu. Będzie to rozmowa z doktor nauk medycznych Zuzanną Niedzielą-Szwarc z Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Oprócz tego polecimy sobie w kosmos z audycją Rocket będzie też przypomnienie o konkursie, i gramy do osiemnastej. Zostańcie z nami. You're sophisticated. There come We can't help it, if we are the problem. We are trying, hard to get your attention, I'm climbing up your wall. Jakie macie plany na poniedziałek wieczór? Mam nadzieję, że żadne, bo to może Was zachęci tym bardziej do naszego konkursu. Gdzie do wygrania jest jedna pojedyncza wejściówka na koncert Quest Masters, właśnie w poniedziałek 27, w klubie pod Minogą. Co należy zrobić natomiast, żeby wziąć udział w konkursie? Już Wam mówię: odpowiedzieć na pytanie, jakie ciekawe pozycje ostatnio mieliście okazję przeczytać, i tą odpowiedź wysłać na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie Wasze imię i nazwisko, wspomnianą odpowiedź i tyle. A sam koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Autopromocja: Artystyczne podróże międzygeneracyjne.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 od dwudziestej pierwszej. My name is Jim, and I'm here to say that I'm on on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the rolls voice ninety-eight point six on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to once I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej Widzę jak pękasz szpul, ja zostaję sam Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam Zamykam się w sobie, pod górkę robię To tylko czasowy stan Roller coaster na drugie mam Napiszę też, że nie mam pojęcia Jak mogłem przegapić Wszystkim byliśmy ok, napiszę nie martwił się, na pewno znajdę na tole. na tych ty kilka słabszych. Nie wiem, jak tam stan waszych oczu, ale garść informacji w temacie na pewno nam nie zaszkodzi, bo dzisiaj rozmowa o współczesnej okulistyce, o profilaktyce, leczeniu i wyzwaniach związanymi ze zdrowiem oczu. Moją i waszą gościnią jest doktor, do, doktor nauk medycznych zuzannę Niedziela-Szwarc z Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Może takie pytanie rozbiegowe o najczęstsze błędy, jakie popełniamy w codziennym dbaniu o nasz wzrok. Dzień dobry. Myślę, że nasz wzrok jest bardzo istotny. Każdy szybko zauważa jakieś zaburzenia, jeśli coś jest nie tak. Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza codzienność. Myślę, że z takich błędów, których największa grupa popełnia, to są takie, że nie pilnujemy tej profilaktyki naszych oczu, że nie pilnujemy żadnej wizyty okulisty, które są bardzo istotne i które są wymagane, bo różne choroby oczu mogą być w różnym wieku i ta profilaktyka też powinna być wtedy dostosowana do odpowiedniego etapu życia. Rozumiem, że te częste wizyty są faktycznie istotne. Jak częste powinny być i z czym najczęściej pacjenci zgłaszają się do Pani? Tutaj znowu zależy od wieku. Ja akurat w chwili obecnej głównie leczę w szpitalu dzieci, więc mogę tutaj zacząć może od tej grupy. U dzieci wiadomo pojawiają się różne wady wrodzone. Natomiast dominujące są jednak wady refrakcji, czyli krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, czasami e, wynikające z tego później niedowidzenie jednego z oczu oraz zezowanie. Doskonale, że pojawił się temat dzieci, bo też się zastanawiam nad tym, jak istotna jest komponenta genetyczna w chorobach oczu czy w wadach właśnie refrakcji i czy można z tym coś jeszcze zrobić? Czy to środowisko i czynniki epigenetyczne przeważają, czy to właśnie ta genetyka? Powiedziałabym, że tutaj w tej grupie pacjentów pediatrycznych bardzo kluczowe są badania takie przesiewowe i szybka reakcja, ewentualnie taka szybka e, korekcja e, występujących wad e, wzroku e, e, i, i szybkie działanie. E, ważny jest wywiad rodzinny. Tutaj zawsze musimy zapytać, czy jest coś, co występuje w rodzinie, czy były właśnie jakieś wady wrodzone, czy rodzice mają jakieś duże wady refrakcji. Jeśli są, jest to wskazanie do tego, żeby dziecko dużo wcześniej zbadać. Musimy pamiętać o tym, że obecnie mamy możliwość zbadania naprawdę malutkich dzieci. Te sprzęty są coraz lepsze i wymagają wymagają Wymagają od nas e, e, naprawdę e, łatwości w, w badaniu na odległość tych dzieci, e, że możemy z półtora metra zbadać u takiego e, rocznego dziecka e, wadę refrakcji e, i to są dość wiarygodne już e, pomiary. Mm -hmm. Jak to właśnie wygląda z pacjentem, który sam nam nie powie o swoich dolegliwościach, a jednak zauważamy, że coś niepokojącego się dzieje? Jak właśnie takie badanie dzieci wygląda? Zaczynamy od tego, że musimy patrzeć, jak ten wzrok się rozwija po urodzeniu. Ważne jest, czy dziecko nawiązuje kontakt wzrokowy, czy wodzi za jakimś przedmiotem, czy się uśmiecha na widok rodziców, czy, czy, czy jakichś bliskich osób. To są takie pierwsze rzeczy, na które często rodzice zwracają uwagę i wtedy ich kroki mogą się pokierować w stronę takiej pełnej wizyty okulistycznej. Kiedy my takich pacjentów mamy w gabinecie, zaczynamy właśnie od sprawdzenia reakcji na światło, od tego, czy wodzi za jakimiś większymi przedmiotami. Potem możemy sprawdzić, czy wodzi za mniejszymi przedmiotami. Podajemy krople, badamy przedni odcinek oka oraz później zaglądamy też na dno oka, patrząc, czy tam nie ma jakichś większych zaburzeń. Czasami rodzice zgłaszają Zapraszają się do nas, że zauważy, na przykład na, u dziecka na zdjęciu jakiś nieprawdowy odblask ze źrenicy. To też może świadczyć o jakichś patologiach zewnątrz gałki ocznej. Mm -hmm, więc mamy to poletko y, kliniczne dziecięce. A gdyby tak wrócić do kontekstu bardziej przyziemnego, to znaczy czy takie twierdzenie, że patrzenie cały dzień w ekran czy telefonu czy komputera może prowadzić do krótkowzroczności jest mitem czy prawdą? Krótkowzroczność jest teraz bardzo takim, powiedziałabym, gorącym tematem. Myślę, że możemy wręcz powiedzieć o tym, że jest pewna epidemia krótkowzroczności. Mówi się, że w Europie obecnie dotyczy to około 20-30% populacji, a mówi się o tym, że to będzie wzrastało. Rzeczywiście bardzo ważne w kontekście krótkowzroczności, jest z jednej strony predyspozycje genetyczne, natomiast bardzo ważne jest właśnie to, co, o czym Pani wspomniała, czyli żeby ograniczać tą pracę do bliży. My w naszej poradni, kiedy badamy takich pacjentów, zawsze mówimy o tym, że na w tej profilaktyce bardzo ważny jest styl życia. Podkreślamy, że dzieci powinny spędzać codziennie koło tam co najmniej dwóch godzin na świeżym powietrzu, bo mówi się o tym, że to naturalne światło dzienne działa ochronnie. Mówimy o tym właśnie, żeby ograniczać pracę z bliska, zwłaszcza właśnie przy ekranach. U takich dzieci, u których już mamy krótkowzroczność, czyli tą majopie. tutaj mówimy. Czasami też mamy tak zwaną premajopię, czyli takie dzieci, które mają e, Predysponują do tego, że dorastając, kiedy będą wzrastały, będzie wzrastała ich długość gałki ocznej, wtedy e, też zalecamy e, zwrócić uwagę właśnie na to, żeby e, nie dobliży, nie na telefonach, nie na tabletach, e, żeby wprowadzać regularne takie przerwy, jest taka zasada, o której się mówi, 20-20-20, to dotyczy i dzieci, i dorosłych, że na 20 minut, co 20 minut pracy, na 20 sekund popatrzeć na te 20 stóp nadal, to są amerykańskie wytyczne, więc hmm. powiedzmy około 5 czy 6 metrów za okno. Rozejrzeć się, rozluźnić troszeczkę tą akomodację, ponieważ to napięcie takie stałe rzeczywiście wpływa na wydłużanie się gałki ocznej, a kiedy nam się gałka oczna wydłuża, obraz zaczyna nam się ogniskować przed siatkówką i to widzenie zaczyna być takie nieostre. Często też zgłaszają się do nas tacy pacjenci, ja to mówię, taka grupa młodych, dorosłych, którzy mówią, że w sumie niemal nigdy nie było wady wzroku, ale oni jak wracają z pracy, to to wszystko jest takie zamazane, jak jadą autem, to nie widzą ostro. I tak właśnie to wygląda, że te osoby, kiedy podamy, kiedy badamy na początku, w pierwszych w pomiarach refrakcji, rzeczywiście czasami wychodzą u nich minusy, minus jeden, minus dwa, kiedy podamy krople, które nie są rozszerzają zielnicy, ale które też znoszą e, nam tą akomodację, e, okazuje się, że te osoby albo nie mają wady wzroku, albo wręcz mają nadzrożność czyli plusowe, e, plusową wadę. E, i te osoby właśnie przez to, że cały dzień skupione przy pracy przy komputerze do bliżej, rzadko mrugając, cały czas się patrząc, e, tak jakby indukują sobie tę krótkowzroczność i, i później e, temu oku. Trudno jest czasami się tak rozluźnić, aby dobrze widzieć do dali. Jeżeli jest ten kontekst jeszcze pediatryczny, to zastanawiam się, czy już taka pojawiająca się wada, czy właśnie krótkowzroczność, czy dalekowzroczność, jest jeszcze do wyprowadzenia. Czy to jest tak, że pojawiają się już okulary i ta wada będzie progresować? Czy faktycznie można jeszcze zapobiec tej progresji albo wręcz ją cofnąć? Jeśli chodzi o krótkowzroczność, bo tutaj może od tego zacznijmy, tak naprawdę, jeśli mamy do czynienia z małym dzieckiem, to bardzo szybko wprowadzamy korekcję okularową. Mamy też takie metody kontroli krótkowzroczności, jak okulary o takim rozproszeniu obwodowym. To są specjalne szkła, które są tak stworzone, aby hamować właśnie tą krótkowzroczność. Drugą rzecz, którą też czasami stosujemy, to są odpowiednie krople. To są krople z atropiny o bardzo niskim stężeniu, 0,01% takie krople, które podajemy wieczorem, żeby też właśnie były, nie były uciążliwe dla, dla takiego dziecka i w trakcie spania te, te, te krople działające, że właśnie rozluźnienie tej akomodacji i badania udowadniają, że, że hamuje się ta. Krótkowzroczność. To są takie rzeczy, które możemy my zrobić i, i zadziałać. Te szkła są okularowe. U starszych pacjentów również są już dostępne nawet soczewki kontaktowe, które nam tą krótkowzroczność mogą hamować. Fascynujące. A jeżeli chodzi o dorosłych, to czy wchodzi już tylko sfera chirurgiczna i operacja laserowa wzroku? I czy to faktycznie jest wskazanie dla każdej osoby z krótkowzrocznością? Czasem jakieś ograniczenia i dodatkowe kryteria, które musimy uwzględnić? Tak, jeśli chodzi o takich pacjentów, u których już gałka oczna nie rośnie, bo, bo o takich mówimy w kontekście mm, tej korekcji laserowej wady wzroku, e, tam musi być udowodniony e, brak wyrastania na długość gałki ocznej, e, to są bardzo restrykcyjne, wytyczne, to są bardzo dokładne badania okulistyczne, aby takich pacjentów dobrze zakwalifikować do takiego zabiegu. Natomiast to jest ta grupa, u której właśnie takie krople, czy takie to rozogniskowanie przez odpowiednie szkła nie działa. Ważne jest też, tutaj bym jeszcze wspomniała o tym, że u pacjentów dziecięcych, jak już zaczynamy z tą korekcją, zawsze istotne jest to, czy ta wada wzroku dotyczy jednego oka, czy obu oczu, czy jest dość symetryczna, czy nie. Ponieważ to też ma ogromne znaczenie. Czasami jest tak, że jedno oko ma większą wadę, drugie mniejszą. Nasz mózg działa w ten sposób, że preferuje ten obraz, który ma ostrzejszy, czyli tak jakby wyłącza trochę nam obraz z tego drugiego oka, które jest niedowidzące się robi, które, które ma gorszy obraz. Wtedy musimy szybko wkroczyć do akcji i zastosować taką terapię też niedowidzenia, zasłaniać na kilka godzin dziennie, to w zależności od tego, jak głębokie jest to niedowidzenie, to lepsze oko, dziecko, jeśli to, to, to słabsze, kiepsko widzi, może się bronić, może tego nie chcieć, ale ważne jest to, żeby być tutaj konsekwentnym, żeby rodzice dobrze to oko lepsze zasłaniali, żeby jakby pobudzić do pracy, to oko słabsze, to, które mam mhm. większą wadę wzroku, oczywiście przy zastosowaniu korekcji, bo tutaj nie, żeby spełnić jak najlepsze warunki do tego, żeby to oko się e, rozwijało. Mhm. Można pewnie też tak dziecko być może podejść, jakkolwiek to brzmi, że to taka zabawa w pirata i wtedy może to zasłonięcie byłoby bardziej do przejścia. I tutaj musimy niestety ze względu na ramy ramy czasowe położyć kropkę. Także moją i waszą gościnią, gościnią była doktor nauk medycznych Zuzanna Niedziela-Szwarc z Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Bliżej, bliżej. Bliżej. Krew na nas suficie ty.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 już dłużej mamy jeszcze jasne niebo, ale nie zatrzymujmy się na tym. Spójrzmy sobie w te gwiazdy mimo wszystko razem z audycją Rocket Science z klubu PUT Rocket Lab. Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna. 5, 4, 3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 Cześć, tutaj koło Pudrocket Lab. Z tej strony Kinga Lisiecka. I Agata Mych Jesteśmy w sekcji marketingu i dzisiaj będziemy rozmawiać o historii. Dobra, Kinga, może zaczniemy od tego, jak w ogóle powstało nasze koło. Zaczęło się od tego, że kilka bardzo szalonych osób przyszło do naszego opiekuna, doktora Bartosza Zieglera i powiedziało, że chcą budować rakiety. No, jako, że nasz opiekun bardzo lubi rzeczy, które są głośne, niebezpieczne i zawierają ogień, no to długoś nie namyślał i. Jakby na to przystał To powiedz mi proszę co się działo później Jak koło już powstało no, generalnie bardzo duża część członków bardzo aktywnie pracowała. Mówiąc bardzo duża, na pewno nie mam na myśli tej ilości osób, która jest teraz, bo to jest, mam wrażenie, chyba 10 razy więcej osób. No dobra, trochę przesadziłam. Może 6 razy więcej. No, ale to była bardzo grupa aktywnych, bardzo zorganizowanych i zdeterminowanych osób, które naprawdę chciały coś stworzyć. I właściwie te osoby postawiły pierwsze nam kroki, za co jest nam oczywiście niezmiernie miło, bo dzięki nim mamy teraz know-how, jak rozwijać dalsze technologie. Więc była to grupa kilku, kilkunastu osób, które zaczynały i tak powstała pierwsza rakieta, czyli Hexa-1. Później gdzieś przechodziliśmy przez hexa 2 hexa 2 hexa 3 Po drodze wygraliśmy konkurs, kiedy był COVID, ten w Stanach, Spaceport America Cup, ale nie byliśmy fizycznie w Stanach, wiadomo, przez pandemię. No i tam udało się osiągnąć coś. Później była Hexa 3 i wyjazdy na Portugalię, które też kończyły się raczej brakiem powrotu Heksy, bądź jakimś wypałem. Raczej na portugalskich zawodach nam średnio szło. Po czym kolejna ekipa ta, która była przed nami, czyli pokolenie numer dwa, pojechało na Spaceport America Cup w 2023 roku no i tam rozgromiło konkurs, o czym dumnie chwalimy się na wszystkich naszych social mediach. No i kolejna ekipa, czyli ta nasza, którą już dobrze poznałaś, pojechała w 2025 roku i rozgromiała kolejny konkurs. No, ale powiedz mi teraz tak z twojej perspektywy, osoby, która jest pół roku z nami, co ci się najbardziej podoba w kole? Generalnie, no, od początku trochę nie ogarniałam, co się dzieje, bo tematy rakietowe w ogóle nie, nie były moje, że tak powiem. No, ale powolutko coś tam się zaczynam wdrażać. Co najbardziej mi się podoba, to taka domowa atmosfera, tak od nośnie koła, jakbym miała powiedzieć, że naprawdę jest fajnie, można sobie posiedzieć i nawet robiąc coś, co faktycznie masz zrobić, jakieś zdjęcia czy jakieś rolki, to faktycznie można miło spędzić czas i mi się to, to chyba tak najbardziej podoba. No, ja generalnie zawsze wychodzę z przeświadczenia, że jeżeli macie się chcieć robić, to z ludźmi, którzy po prostu, z którymi dobrze po prostu spędzać czas i Bogu dzięki koło naukowe, budrokę dla ma coś takiego w sobie, co przyciąga do siebie i ja spędzając tam setki godzin wiem, że gdyby tych ludzi tam nie było, no to nie. Chciałoby mi się tyle czasu tam spędzać. Mam nadzieję, że razem z Kingą przybliżyłyśmy wam trochę historię naszego koła i was zaciekawiłyśmy nią. Tak, czas już nas koni, będziemy się żegnać. Z tej strony Kinga Lisiecka i 2 1. Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30.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 Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz. Phone in my hand, still checking if you're cold, I'm double texting. I've never been cool, no burn that bridge, I got to it, yeah I'm on fire. study Oh mm -hmm. na przypomnienie o konkursie, gdzie do wygrania jest jedna wejściówka pojedyncza na koncert Quest Master w poniedziałek, 27 kwietnia w klubie Pod Minogą. Jeżeli chodzi o pytanie, żeby wziąć udział, to pytamy Was dzisiaj o najciekawsze pozycje, jakie ostatnio mieliście okazję przeczytać. Weślijcie nam to pod numer 7148, dodając jeszcze słowo afera, potem Wasze imię i nazwisko oraz wspomnianą odpowiedź. Koszt smsa to złotówka i 23 grosze. Wspominałam wam już wcześniej o tym, że dzisiaj debata o AI w zamku, a we wtorek, ten najbliższy, będzie wykład otwarty o cmentarzysku informatycznym, o informatyce, która przeszła do historii. Będzie to wykład, który będzie opowiadał o tej historii dynamicznego rozwoju w tej dziedzinie nauki oraz tego, jak przetwarzanie ogromnych ilości danych z równie ogromną prędkością obecnie się Dzieje. Będzie też o innych wynalazkach i pomysłach, które z różnych względów, choć miały szansę stać się takimi game changerami, to z różnych względów i różnych czynników im się to nie udało. Także będzie też o nich, o różnych rozwiązaniach technologicznych i sprzętach, które obecnie znamy ze starych książek czy opowieści weteranów. I co ważne, jeżeli chodzi o ten wykład, to liczba miejsc jest ograniczona. Także jeżeli temat was zainteresował i chcecie faktycznie się tam wybrać, to rejestracja mailowa na gloss.politechnikimaupaput.poznań.pl, a reszta informacji na stronie samej Politechniki. Także do dzieła. Czas na kolejnego newsa i kolejne wydarzenie, bo już w poniedziałek, 27 kwietnia, możecie wziąć udział w webinarze. O godzinie 10 zapraszają osoby organizujące właśnie ten webinar amatorów sportu, którzy po raz pierwszy lub może nie po raz pierwszy będą mieli szansę zetknąć się z tematyką własności intelektualnej. Zwłaszcza takimi zagadnieniami związanymi z wynalazkami w oparciu o sport. Będą tam rzeczy jak patenty krajowe czy zagraniczne, o tym jak funkcjonuje znak towarowy i zarejestrowany design, jak zwiększać, zwiększać wartość firmy także w tej branży sportowej i będą też, będzie to też praca na przykładach konkretnych sportowców. Także godzina 10 w najbliższy poniedziałek i po więcej informacji możecie sobie zerknąć na stronę Politechniki Poznańskiej. Zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, się zima. Siedem, ósmych, wiosny, jak przed nami.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 Radio, afera, rokowo i alternatywnie. Za chwilę stopnieją lodowce, te ulice już nigdy nie będą nas pamiętać. Za chwilę zgrilluje na słońce, zapali i ściągnie chmurę po nas do pust Tragedia wisiała w powietrzu. Wszystko co dobre dobiega końca, tak i więc nasz studencki patrol niestety też musi się skończyć. Jako realizator audycji tu, dzisiaj u nas Jonasz Mechuła, a za mikrofonem Julia Grela. Mam nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się ciepło w pozostałej części dnia. But a makes me the do godziny 18.00. Czas na serwis. Basia Krzyżostaniak i Joanna Kęsicka. Zapraszamy. Zaczynamy od informacji z kraju. Sławomir... Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rezygnacja została przyjęta przez prezydenta. Jak czytamy na stronie Radia Poznań, goszczący w Poznaniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zasugerował, że przyczyną dymisji mogą być trwające od jakiegoś czasu w Kancelarii Prezydenta cytuje, wewnętrzne wojny. Sam Cęckiewicz wskazał, że powodem jego decyzji było m.in. odebranie mu dostępu do informacji niejawnych oraz działania rządu, które jego zdaniem paraliżowały normalne funkcjonowanie bbn u Radio Afera, lokalne źródło informacji. Posłanka Pati Razem, Marcelina Zawisza, złożyła wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o kontrolę poznańskiego magistratu. Sam wniosek dotyczy kilku kwestii. Mój wniosek jest bardzo szeroki i dotyczy przede wszystkim Osiedla Maltańskiego, ale również kontaktów pana prezydenta z deweloperami, tak żeby Centralne biuro Antykorupcyjne jak najszerzej zerknęło na to, co dzieje się w Urzędzie Miasta i co dzieje się w przypadku poszczególnych inwestycji, które miały miejsce lub mają miejsce w Poznaniu. Mówiła posłanka Marcelina Zawisza. Przedmiotowy wniosek jest kontynuacją działań posłanki po jej interwencji poselskiej z dnia 6 marca. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak odmówił wtedy wydania dostępu do dokumentacji istotnej w sporze o grunty osiedla maltańskiego. Sezon na szparagi właśnie się rozpoczął. Na świecie łączna powierzchnia upraw tych warzyw wynosi od 230 do 260 tysięcy hektarów. W Polsce powierzchnia upraw szacowana jest na około 2000 hektarów. Zainteresowanie produkcją zwłaszcza zielonych odmian stopniowo rośnie, ale uprawa szparagów jest bardzo trudna. Jako plantator to miałem te dwa miesiące wyłączone z życiorysu, bo to jest głównie koniec kwietnia, maj, czerwiec. Praktycznie dzień w dzień, rano, wcześniej trzeba tam o 5 już rano zbierać na polu, wycinać także potem sortowanie i tak dalej, a jeszcze do tego sprzedaż, więc to wszystko wymaga naprawdę dużego, dużego zaangażowania. Mówił prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga Marian Jakoprze Jak podają eksperci, rosnący popyt nie jest w pełni zaspokajany przez krajową produkcję. Obecnie rynek jest zależny głównie od importu tych warzyw z innych krajów. Informacje nie tylko z regionu. Serwis kończymy smutną informacją. Nie żyje poseł na Sejm Łukasz Litewka. Jak ustalił Dziennik Zachodni, poseł zginął dziś w tragicznym wypadku. Łukasz Litewka był jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny politycznej i społecznej. Był organizatorem licznych akcji charytatywnych, w szczególności mających pomóc dzieciom z niepełnosprawnościami oraz porzuconym zwierzętom. Jak czytamy na oficjalnej stronie partii Lewica, cytuję: Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy. Zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy. Zawsze uważny na potrzeby innych. Zawsze autentyczny. Łukasz Litewka miał 36 lat. I to już wszystko.